O kalibracji opryskiwacza każdy rolnik pamięta, no bo to w sumie w jego interesie, o remontach również, natomiast obowiązkowy przegląd opryskiwaczy, tak samo jak przegląd każdego pojazdu mechanicznego jest tym elementem, o którym no zdarza nam się zapomnieć. Prawda jest taka, że jest to przegląd obowiązkowy, za który no, grożą kary. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak. Przegląd ten obowiązuje rolnika przeprowadzać co trzy lata. Jeżeli chodzi o zakup nowego opryskiwacza, to taki opryskiwacz nowy posiada pięcioletni okres używalności bez jakiegokolwiek przeglądu. My jako firma mieszcząca się w Starogardzie Gdańskim mamy uprawnienia do przeprowadzania badań tych opryskiwaczy i to robimy, jak również przygotowujemy ten opryskiwacz do niezawodnej pracy w napolu. Co zawiera właściwie taki przegląd opryskiwacza, to tak samo jak z samochodem? W ramach tego przeglądu sprawdzamy równomierność rozpylacza na całej długości belki. Belki są różnego rodzaju od 10 metrów do 24 nawet 36 w zależności od potrzeb jakie rolnik w swoim gospodarstwie posiada. A więc ta równomierność rozpylania tego płynu, czy tych środków chemicznych, które są bardzo drogie, musi być bardzo równomierna, umiarkowana w odpowiednich dawkach, bo to ma wpływ na plonowanie roślin i ochronę tych roślin. Czyli na dobrą sprawę to jest to zbliżona czynność do kalibracji, ale jednak potwierdzona państwową pieczątką. Tak, tak. Właśnie tak. Co trzy lata, jak już wcześniej w a co grozi jeśli zapomnimy? Jeżeli taki inspektor służby ochrony roślin trafi na opryskiwacz, który nie ma takiego aktualnego badania, to po prostu są wymierzane kany. Najpierw ostrzeżenia ustne i tak dalej, ale jeżeli to nie poskutkuje to nawet pieniężne, do 500 zł za nieprzeprowadzone badania tego technicznego opryskiwacza. Ale chodzi o opryskiwacz, który będzie stał u nas na podwórku czy będziemy nim pracowali w polu? Obojętnie, praktycznie w czasie pracy. A jeżeli chodzi o stojący opryskiwacz w magazynie w zimie, powiedzmy, tak samo ma takie uprawnienia do ukarania takiego delikwenta, który nie przeprowadził tego badania, bo wie, że on po prostu po upływie tego badania wszystkie końcówki, które jakby uczestniczą w rozpilaniu tego płynu, są y, zużywane i jest nieodpowiedni wypływ cieczy z danego rozpylacza. Co mógłby Pan poradzić użytkownikom opryskiwaczy? Jakie szczególne czynności konserwujące, żeby ich sprzęt zachował jak największą żywotność? My bardzo często wyjeżdżamy na zachód i podpatrujemy rolników, którzy już powiedzmy w tej demokracji są zakorzenieni, a więc oni stosują środki, płyny niezamarzające w okresie zimowym, to jest najważniejsza sprawa, bo jeżeli kropinki wody czy tam opary wody zostaną w rozpylaczach, one po prostu go rozkalibrują, czyli z milimetra zrobią 1,5 mm otworek, który po prostu będzie źle spełniał swoje zadanie. Czyli należałoby po prostu przed zimą zalać całą instalację w całości o, płynem niezamarzającym. Niezamarzającym, który powiedzmy zabezpiecza, to jest najważniejsza sprawa, on zabezpiecza i pompę, i przewody, i rozpylacze. Bo jakby nie było, ta woda wszędzie powiedzmy tam pozostaje, nawet płucząc wodą czystą, po prostu zostaje i ona spowoduje rozszczelnienie się pompy, czy tam innych elementów opryskiwacza. A jak się zapatruje Pan na te wszystkie środki do mycia opryskiwaczy, bo z jednej strony niektórzy mówią, że nawet zwykły płyn do mycia naczyń można dodać do płukania, inni mówią, że tylko i wyłącznie bardzo markowe preparaty, no skądinąd drogie. Jakie jest Pana zdanie? Nie, jeżeli chodzi o samo mycie i utrzymanie w czystości, ja uważam, że te płyny, które są powszechnie dostępne, są jakby, spełniają swoje zadanie. Oczywiście te, które powiedzmy rozpuszczają więcej środków powiedzmy tam chemicznych, na pewno będą lepiej czyściły powiedzmy te przewody i tak dalej. Ale e, głównym zabezpieczeniem jest mycie, ale na zimę zabezpieczenie przed e, rozszczelnianiem się układu cieczowego.